Sum. Mieszkał w Wiśle Sum, wąsaty, znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele, do mnie młodzi przyjaciele, w dni powszednie i w niedzielę, na życzenie mnoże, dziele, odejmuję i dodaję, i pomyłek nie uznaję. Każdy mógł więc przyjść do suma i zapytać, jaka suma, a sum jeden w całej Wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, więc raz przybył Lin z daleka i powiada Drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie panie sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć zero od dziesięciu. Sum uśmiechnął się z przekąsem, liczy, liczy coś pod wąsem, wąs sumiasty jak u suma, a sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę, może dziesięć, może jeden. Upłynęły dwie godziny, sum z wysiłku jest już siny. Myśli, myśli to dopiero. Od dziesięciu odjąć zero. Żebym miał przynajmniej kredę. Zaraz, zaraz, wiem już. Jeden. Nie, nie jeden. Dziesięć chyba, ach ten lin to wstrętna ryba. A lin szydzi. Panie sumie, w sumie Pan niewiele umie. W sum ze wstydu schnie i chudnie. Już mu liczyć. Coraz trudniej, a tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały I nastało znów południe, a sum chudnie, chudnie, chudnie I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka Więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę